Wszyscy już znaleźli Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. Przeczytajmy od wiersza dziesiątego. Pan Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz.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 I moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna, i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Pan Jezus tutaj mówi o sobie jako o dobrym pasterzu w kontraście z najemnikiem i w kontraście ze złodziejem. Pieszty dziesiąty charakteryzuje złodzieja. Jako Tego, który przychodzi, by kraść, zażynać i wytracać. I Słowo Boże pokazuje nam, że jest to szatan. To jest dzieło szatana. On robi wszystko, aby okraść człowieka, aby zniszczyć człowieka, aby doprowadzić człowieka do duchowej ruiny i zniszczyć w końcu go na wieczność. Z drugiej strony Pan Jezus mówi o najemniku, o człowieku, który zajmuje się owcami, dlatego że ktoś mu za to płaci, dlatego że ma z tego jakąś korzyść. I tutaj mamy obraz tych wszystkich ludzi, którzy na przestrzeni wieków strzegli religii, ludzi, którzy w taki czy w inny sposób służyli Bogu, ale dlatego, że mieli sami z tego dobrą zapłatę. Dlatego, że korzystali z tej religii, którą propagowali, której służyli i przez którą nawet troszczyli się o owce. Ale w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, kiedy by mieli położyć swoje życie, w sytuacji, gdyby okazało się, że ich służba przewyższa ich zapłatę, to Pan Jezus mówi, tacy ludzie trzmychnęli. Tacy ludzie ratowaliby raczej własne życie. Tacy ludzie, gdyby chodziło o to, żeby uratować owce, ale w tym procesie stracić własne życie, tacy ludzie nie zrobiliby tego, uciekliby. I historia pełna jest takich właśnie osób, opisu ich służby i życia, dopóki mieli z tego korzyść, dopóki to zbyt wiele ich nie kosztowało. Ale gdy przyszło zapłacić cenę, żeby ratować owce, które im były powierzone, Wycofywali się, uciekali, ratowali własną skórę. I oto Pan Jezus mówi o sobie jako o dobrym pasterzu. O tym, który jest gotów położyć swoje życie, aby ratować swoje owce. I oczywiście owce to są ci, którzy wierzą w Niego, to są Jego owce. To są te, które Jego znają i które On zna. To są ci wszyscy, którzy poszli za Nim, usłyszeli Jego głos, On znalazł je na swoich zagubionych drogach. I ci poszli za Nim, usłyszeli Jego głos, dobrego pasterza, który mówi, chodź, wskażę Ci drogę życia, chodź, wskażę Ci miejsce do wodopoju, chodź, wskażę Ci drogę na dobre pastwisko. Dam Ci życie, dam Ci obfitość. I ci za Nim poszli i dla tych mówi, Jezus, ja jestem dobrym pasterzem. Ja się troszczę o moje owce. Więcej, ja kładę swoje życie za owce. Nie jestem jak ten najemnik, który przyszedł i służy, ale dlatego, że z tego ma jakąś korzyść. Ale ja przyszedłem, nie aby mi służono. Ja przyszedłem, nie aby ciągnąć jakiekolwiek zyski, ale przyszedłem, aby ratować owce i jestem gotów oddać własne życie za owce. I wiemy, że to nie były słowa, że to nie były tylko słowa, ale Pan Jezus prawdziwie położył swoje życie za swoje owce. Czy jesteś Jego owcą? Czy dobry pasterz znalazł Ciebie? Czy usłyszałeś Jego głos i czy żyjesz na Jego pastwisku? Czy może żywisz się na śmietniku tego świata? Nie wiesz, co to jest radość, nie wiesz, co to pokój w sercu, nie wiesz, co to życie. Dobry pasterz Cię szuka. Usłysz Jego głos. Zróć ku Niemu swoje serce. Daj Mu się znaleźć. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy Tobie, kochany Panie Jezu, że przyszedłeś na ten świat nie jako król na królewskim dworze, na miękkich poduszkach. Nie przyszedłeś jako mędrzec, aby wskazywać ludziom jedynie właściwe zasady życia, aby pokazać jak powinni żyć i wykazać im ich błędy. Ale przyszedłeś ofiarując samego siebie. Zostawiłeś swoją niebiańską chwałę. Przeodziałeś się w ludzkość, w ludzką naturę, stałeś się jednym z nas i za dni swego życia wzywałeś ludzi, aby podążali za Tobą. Za dni Twego życia głosiłeś im Królestwo Boże i wzywałeś ludzi do pokuty, do odwrócenia się od grzechu i wiary w Boga. Ale nie tylko nauczałeś, nie tylko powiedziałeś te piękne słowa, ale położyłeś swoje życie, aby dać życie swoim owcom. Umarłeś, abyśmy my mogli żyć. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że darowałeś samego siebie swoje święte życie. Pozwoliłeś, aby bezbożni ludzie przybili Cię do krzyża. Pozwoliłeś, aby grzeszny człowiek pluł w twarz. Dziękujemy Tobie, że oddałeś swoje życie, aby nas ratować. Panie, dziękujemy też, że w mocy stałeś i żyjesz. I Dzisiaj nie jesteś bezsilny, bezradny, ale masz moc zmienić serce każdego grzesznika. Masz moc dać życie, dlatego że żyjesz i wstawiasz się za nami i szukasz zagubionych owiec, aby je wprowadzić do swojej owczarni, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. Panie, modlę się o tych spośród nas, którzy są zagubieni, o tych wszystkich spośród nas, którzy są jak te owce, które zeszły na własną drogę, w łasce Twojej, w miłości Twojej, objaw się, pociągnij te serca ku Tobie, drogi Panie Jezu. Daj im się znaleźć jako ich dobry pasterz, aby już nie żyli, karmiąc się rzeczami tego świata, karmiąc się tym, co ich truje, ale karmiąc się Twoim dobrym pokarmem, Twoim słowem, społecznością z Tobą, życiem Twoim aby mieć w sercu pokój i radość i szczęśliwość i być dobrym Twoim sługą, dobrą, posłuszną owcą, która idzie za głosem swojego pasterza. Panie, niechaj Twój Święty Duch dopomoże nam zobaczyć Ciebie dzisiaj lepiej. Gdy modlimy się do Ciebie, gdy śpiewamy Tobie pieśni chwały, gdy otwieramy Twe słowo, aby je rozważać, poznawać Ciebie, objawiej się nam, prosimy, Objawiaj się w mocy Twego Świętego Ducha. Amen.